kart historii. Incydent w Red Bluff w stanie Kalifornia w USA 13 sierpnia 1960 roku. Oficerowie policji patrolujące autostradę Charles A. Carson i Stanley Scott byli na patrolu, gdy zauważyli, jak sądzili, samolot, który uległ katastrofie. Kiedy obiekt zszedł do około 100 lub 200 stóp wysokości, nagle zmienił kierunek i wzbił się na 500 metrów. Obiekt wyglądał następująco. Okrągły lub podłużny, otoczony blaskiem i posiadający czerwone światła na każdym końcu. Obiekt UFO wykonywał niewiarygodne powietrzne pokazy. Operator lokalnego radaru potwierdził obecność UFO na ekranie, jednak następnego dnia już temu zaprzeczył. Inni oficerowie z tychem accounty też widzieli UFO i inne podobne obiekty tej samej nocy. Opis obiektu według dalekopisu Policji. W tym czasie obiekt był wyraźnie widoczny dla nas obu. Otoczony był blaskiem o kształcie okrągłym lub podłużnym. Na obu końcach lub z każdej strony obiektu widoczne były czerwone światła. Pomiędzy światłami czerwonymi było widocznych około pięć białych świateł. Patrzyliśmy na obiekt wykonujący manewry, które były rzeczywiście niewiarygodne. Lokalna baza radarowa potwierdziła obecność UFO w tym czasie na ekranach, ale zaprzeczyła doniesieniom następnego dnia. Pracownik bazy wspominał później. Zrobiliśmy kilka prób, żeby zbliżyć się do niego, ale obiekt zdawał się być świadomy, a my mieliśmy więcej szczęścia, kiedy pozostawał bez ruchu i pozwalał nam się przybliżyć, co czynił wielokrotnie. Za każdym razem, kiedy działo się tak, napotkaliśmy silne zakłócenia radiowe emitowane przez UFO, jak również czerwoną wiązkę światła, która ogarnęła obszar i oświetliła Ziemię. Obiekt był w stanie poruszać się w dowolnym kierunku, w górę i w dół, tam i z powrotem. Obiekt przyspieszył znacznie i kilka razy oglądaliśmy zmiany kierunku podczas poruszania się z niesamowitą prędkością. Gdy obiekt dotarł do Vina Plains, zbliżył się do niego drugi obiekt, który przybył z południa. Drugi obiekt nadleciał w pobliże pierwszego i tam zatrzymał się, od czasu do czasu emitując czerwone wiązki światła. Po pewnym czasie obydwa obiekty oddaliły się na wschód i zniknęły za horyzontem. Świadkowie obserwowali pierwszy obiekt w sumie około 2 godzin i 15 minut. Kiedy udali się do urzędu szeryfa, okazało się, że obiekt widzieli również posłowie Fry i Montgomery, a także Strażnik Nocny. Wszystkie opisy UFO wyglądały tak samo. Wyjaśnienie opublikowane przez amerykańskie siły powietrzne mówiło, że obserwacje były efektem załamania i odbicia świateł Marsa i dwóch pobliskich gwiazd opracowano na podstawie relacji opublikowanej przez NICAP. Czytał Ivelios